Tytuł tego spotkania ewangelizacyjnego to Pojednajcie się z Bogiem. 28 maja 2018 roku, poniedziałek, godzina 18, tytuł Pojednajcie się z Bogiem.